To zadziwiające, że gdy Jezus głosi Ewangelię o Królestwie, gdy obdarowuje miłością, gdy obdarowuje darem zbawienia, w ludziach budzi się pragnienie odpowiedzi. Albo spontanicznie, albo dlatego, że słyszą też zaproszenie zawarte w dzisiejszej Ewangelii – pójdź za mną. Słyszą jednak nie tylko to zaproszenie. Ludzie słyszą także, że to zaproszenie, czyli przyjęcie Boga, pójście za Panem Bogiem, jeśli jest odkryte w głębi serca, musi być odkryte jako coś najważniejszego. Ważniejsze jest odpowiedzieć na Boże wezwanie, niż zrealizować wszystkie swoje ludzkie plany, zamiary, w ludzkich kategoriach nieraz bardzo ważne, tak jak ważne jest to, aby być na pogrzebie własnych rodziców. Jednak Jezus pragnie powiedzieć, że Jego wezwanie jest najważniejsze, dlatego że On jest najważniejszy. Nie chce nam przez to powiedzieć, że nie powinniśmy być na pogrzebie rodziców. Chce jednak powiedzieć, że każdy z nas ma taki kawałeczek serca, gdzie jeszcze ten porządek nie jest właściwy? Gdzie są sprawy, gdzie są ludzie, gdzie są nasze zamiary, pragnienia ważniejsze niż On sam? Warto jest dzisiaj pomyśleć, czego ja bym się bał usłyszeć od Chrystusa? Czego bym się przestraszył? Gdzie jest to wezwanie, przed którym wolę się ukryć, mając wrażenie, że co jak co ale Bóg do mnie jeszcze nie mówi.